Program Drugi Polskiego Radia minęła ósma. Witamy w trzeciej godzinie naszego spotkania. Magdalena Wojtulaniska, Tarzyna fitz Williams i przed mikrofonem Marcin Pesta. I ponownie mówimy dzień dobry. Poranek dwój. Dziś jest środa, 22 kwietnia, 112 dzień roku, który potrwa 14 godzin i 20 minut. Na życzenia imieninowe czekają dziś Gaja, Kaja, Leon, Leonia, Łukasz i Teodor. Wszystkiego, co najlepsze, od dwójki. Ze świąt nietypowych dziś Światowy Dzień Ziemi, tegroczne hasło Nasza Moc, Nasza Planeta, przypomina, że troska o środowisko zaczyna się także od codziennych wyborów, a z lżejszych spraw dziś także dzień. Żelków pogoda. Środa, środa będzie słoneczna, a spodziewane jest zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 12 do 15 stopni. Cieplej miejscami na zachodzie kraju do 17 stopni, a chłodniej w rejonach podgórskich. Tam od 8 do 11 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porwisty zachodni i północno-zachodni. Przed nami aria, która, w której młodzieńcza brawura spotyka się z precyzyjną i czystą teatralną energią. była aria z opery Mitrydate z Królpontu. Wolfganga Medeusza Mozarta śpiewała Sabinde w jej zespołem Le du Louvre pod kierunkiem Marka Minkowskiego. Poranek dwój. Jeszcze w tej y, godzinie poranka opowiemy o misji restytucja, czyli jak wracają do Polski utracone y, y, dzieła. Y, będzie też rozmowa z twórcami i aktorami najnowszej ekranizacji powieści Lalka, Bolesława Prusa, y, m.in. z Agatą Kuleszą.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 No, być może tak będzie. Pisze do nas pan Emil. Ja urodzony w roku 79 czekam z cierpliwością i jestem otwarty na nowe ekranizacje Lalki. Dla mnie ekranizacje z lat 60 i 70 to nostalgiczna klasyka oglądana wielokrotnie na małym i dużym ekranie ze wspaniałymi kreacjami i piękną muzyką. Dopełnieniem była pasjonująca lektura zawsze obecna na półkach domowej biblioteczki, czytana w fragmentami, a w liceum pozycja obowiązkowa kanonu. Na przestrzeni lat wracałem do ekranizacji i lektury, zawsze doceniając kunszt, dlatego jestem otwarty i ciekawy na nowe spojrzenia dzisiejszych twórców i kreacje gwiazdorskie w megaprodukcjach. Fajnie, że jest głośno, że o tym się mówi, że dostaniemy dwie ekranizacje. Może wywoła to modę na przeczytanie tej wspaniałej powieści Bolesława Prusa, przyjemnej lektury i emocjonującej Seansów dwóch nowych lalek Życzy pan Emil Bardzo dziękujemy Tymczasem jest Siedem minut po ósmej Przegląd prasy Zaglądamy do środowych gazet i tygodników. W studiu pojawił się ponownie Jerzy Ksielewski. Witam raz jeszcze. Kłaniam się. I teraz nacisk kładziemy na, tygodni. na tygodniki. Ale jeszcze takie małe postscriptum dlatego że w Gazecie Wyborczej entuzjastyczny, entuzjastyczna recenzja Anny Dębowskiej ze spektaklu w Teatrze Anderwin w Wiedniu z wspaniałym udziałem Martyny pastuszki. I ten tekst sąsiaduje, można powiedzieć, tu kultura wysoka, a tu kultura popularna. Krzysztof Nowak. Pięć olśnień na festiwalu Next Fest. Kogo słuchać tej wiosny? Skąd się biorą młode talenty polskiej muzyki? Między innymi z takich festiwali, jak showcase'owy Next Fest, na którym gra ponad setka artystów czekających na Uznanie i Sławę. I autor wybrał pięć, pięcioro wykonawców, na których warto się skupić, jeśli jest się fanem muzyki popularnej, tych gatunków najbardziej popularnych. Ale przechodzimy do tygodników. Tygodnik powszechny. Tygodnik powszechny. A przypomina mi się, ktoś kiedyś napisał o Jerzym Turowiczu. Turowicz powszechny. <głos> Jerzy Turowicz, który najdłużej był mm, redaktorem naczelnym Tygodnika Powszechnego. A tu widzę jakieś koło ratunkowe. E, tak. Zakaz ekranu nie pomoże. Jak prowadzić dzieci przez cyfrowy świat. E, I e, w tekście e, wstępnym Przemysła Wilczyński pisze, dobrnięcie do puenty tego krótkiego tekstu zajmie państwu około 120 sekund. E, a to i tak czas zbyt długi dla przeciętnego użytkownika internetu, by być skoncentrowanym na jednym tekście bez odwracania swojej uwagi czymś innym. O ile dwie dekady temu średni czas skupienia na dowolnym ekranie wynosił 150 sekund, w 2012 roku było to już sekund 75, a dwa lata temu 47. Warto podkreślić, że ten proces gremialnego odmóżdżania ludzkości dotyczy nas wszystkich, nas, którzy tak przyzwyczailiśmy się ograniczać to pato zjawisko do nastolatków pokolenia Z, dzieci ekranów, cyfrowych tubylców, straconych generacji, że przestaliśmy nawet zauważać i swe gorzkie diagnozy wygłaszamy nad ekranów. To wprowadzenie tego tekstu o tym, o tym jak, jak sobie poradzić zakaz ekranu nie pomoże. W miara, wiara w magiczną moc regulacji prawnych to mrzonka, uratować dzieci przed zgubnym wpływem technologii. Możemy tylko My sami. Ale ja bym zwrócił uwagę na mm, inny tekst Moniki Ochędowskiej. To korespondencja z Bolonii, z targów, no, jednych z najważniejszych targów książki y, dla dzieci. Y, eksperci z całego świata przekonują, że czytanie nie może być obowiązkiem. Jeśli nasze dzieci interesują się piłką nożną, niech czytają, o piłce nożnej. Prawda, że Przyjemnie się... z pożytecznym łączymy. Tak. E, całkiem niedawno dowiedziałem się, pisze Monika Ochendowska, w jakich okolicznościach Hanna Kral postanowiła, że będzie pisarką. Otóż decyzję całkiem serio, podjęła wcześniej, jeszcze jako mała dziewczynka. W rozmowie z Zagatą Goc, Kral opowiadał o niewielkim pokoiku, który dał jej schronienie podczas pierwszych dni powstania warszawskiego. Łuna z pożarów padająca na ścianę zapewniała wystarczająco dużo światła do czytania. Kral poznała wtedy przygody ani z Zielonego Wzgórza. Pod wpływem tej lektury zdecydowała, że kiedyś sama będzie opowiadać historię. Żeby jednak zrealizować marzenie musiała sobie przyrzec coś jeszcze, że przeżyje Wojny. Myślałem o czytającej w środku płonącej Warszawy dziewczynce, gdy podczas jednego ze spotkań na Międzynarodowych Targach Książki dla Dzieci w Bolonii przewodnicząca Stowarzyszenia Wydawców i Księgarzy Gruzińskich, Gwansa i Obawa, z przekonaniem powtarzała, że książki mają moc zmieniania życia, szczególnie życia dzieci. To, co mogło zabrzmieć jak przygotowany na oficjalne wystąpienia slogan, odwołuje się do realnego, formującego doświadczenia bardzo wielu czytelniczek i czytelników, niekoniecznie dorastających w regionach, w których toczą się wojny. Monika Ochendowska przytacza rozwiązania różnych krajów i podaje przykład Estonii w której szkoły podstawowe współpracują z bibliotekami i, i, i tak dalej, wystarczy niewiele. Każdego dnia podczas lekcji uczniowie w Estonii mają 20 minut na czytanie tego, co sprawia im frajdę. Dzieci zobowiązują się do przeczytania co najmniej pięciu wybranych książek w roku szkolnym, otrzymują specjalny paszport czytelnika z kreatywnymi zadaniami nawiązującymi do lektur, a na zakończenie roku szkolnego jest impreza z dyplomami i nagrodami. Każdy przeczytana indywidualna książka, każdą przeczytaną indywidualnie książkę, świętuje tu cała klasa, czy to motywujące. I zapowiedź, że Polska będzie gościem honorowym Międzynarodowych Targów Książki dla Dzieci w Bolonii w roku 2027. Rozmowa z Grzegorzem Jankowiczem, dyrektorem Instytutu Książki. Czyli już za rok. E, tak, bardzo, e, bardzo to jest ciekawe. Zakaz ekranu e, nie pomoże. E, zostańmy może przy książkach i rzeczywiście pasjonujący, ale jednocześnie przerażający tekst Marcina Rodkiewicza w tygodniku Polityka zatytułowany Pamięć Absolutna, ale e, tygodnik Polityka, edukacja bez seksu jest kobieta i mężczyzna bez seksu proszę czyli edukacja zdrowotna po polsku, to temat z okładki Joanna Cieśla a pamięć absolutna E, może tylko e, zajawka giganci sztucznej inteligencji, czyli nie AI, tylko SI, <śmiech> przekonywali, że ich modele nie przechowują książek. Najnowsze badania pokazują jednak, że potrafią je wyrycytować z niepokojącą dokładnością. E, Ale nie przechowują. E, e, tak. Nauczyły się na pamięć. A właśnie. I ciekawe, że w procesie wytoczonym przez wydawców i autorów jeden z twórców sztucznej inteligencji, jedna z firm musiała zapłacić uwaga, półtora miliarda dolarów odszkodowania twórcom za każdy tytuł trzy dolarów. I to jest może nauczka. Także y, y, y, y, y, W tygodnikach jest co y, czytać. Y, tygodnik Przegląd, a w nim duży wywiad y, z Janem Cholubkiem. Jan Cholubek, y, można powiedzieć, zbiera nagrody. Gdzie się nie pojawi, to zbiera hołdy. Za reżyserię serię między innymi. Jerzy Kisielewski od samego świtu przeglądał dla państwa Środowe Gazety i Tygodniki. Dziękuję bardzo. Ciąg dalszy jutro. Ja wrócę, wrócę jutro tam Dziękujemy, polecamy lekturę. Like the last on her ship, tied to the mast, two distant lands takes both my hands. Never a frown. Golden Brown, czyli przebój zespołu The Stranglers, ale tym razem w interpretacji The King's Singer. Dwójkowy poranek, 19 minut po ósmej. Misja Restytucja, czyli jak wracają do Polski utracone dzieła. W wyniku II wojny światowej polskie państwo utraciło ponad pół miliona dzieł sztuki. Ministerstwo Kultury od lat poszukuje polskich strat wojennych utraconych w wyniku II wojny światowej. Światowej z terenów Polski w jej granicach po 1945 roku. Wczoraj w Muzeum Narodowym w Warszawie ministra kultury Marta Cienkowska opowiadała zaproszonym dziennikarzom o akcji Misja Restytucja. Na miejscu była Małgorzata Nieciecka-MAC. Ta misja, restytucja nie dotyczy tylko strat wojennych, ale także po prostu ludzkiej zachłanności, bo to często są dzieła sztuki pochodzące z kradzieży. Takich przypadków jest bardzo dużo. To nie dotyczy tylko kradzieży właśnie w latach 40 czy 50, ale także później 60, czy na przykład jeden z prezentowanych dzisiaj obrazów to jest 1991 rok. Ale takie obiekty również udaje nam się znaleźć, bo my szukamy nie tylko w bibliotekach, szukamy nie tylko w galeriach, nie tylko w domach ale także na przykład na Allegro czy Facebooku. Przestrzegam wszystkich złodziei dzieł sztuki i dóbr kultury, że nasze służby działają bardzo sprawnie. My także współpracujemy ze służbami, czy to w Europie, czy poza nią, z policją, prokuraturą. Mamy wydeptane ścieżki i naprawdę jesteśmy w stanie szybko i sprawnie odzyskać skradziony obiekt. Udało nam się odzyskać prawie 900 bo 899, obiektów z 14 krajów na świecie. W tym momencie mamy otwartych 224 sprawy restytucyjne w 21 krajach na świecie. Tylko w zeszłym roku udało się odzyskać ponad 100 obiektów. Ta machina, że tak powiem, machina restytucyjna jest rozpędzona. Mamy świetnych ekspertów, którzy uczą inne kraje, jak tak naprawdę odzyskiwać skradzione dobre kultury. Rozmawiamy na ten temat również z Ukrainą, z ich wspomóc w tym procesie po wojnie. Czekamy na to, co stanie się w kontaktach polsko-szwedzkich. Nasze dzieła sztuki wywiezione po potopie szwedzkim, w czasie potopu szwedzkiego, to jest temat właściwie jeszcze niespenetrowany. To prawda, aczkolwiek musimy pamiętać o tym, że kwestia potopu szwedzkiego, prawo dotyczące restytucji międzynarodowe prawo, nie dotyczy tego okresu w dziejach. Natomiast rzeczywiście po wizycie pary królewskiej, ale także przed nią rozmawiamy z, ze Szwecją na temat naszego wspólnego dziedzictwa, bo to trzeba powiedzieć, że to już nie jest nasze skradzione dziedzictwo, ale wspólne dziedzictwo polsko-szwedzkie. Na temat tego, jak, w jaki sposób moglibyśmy udostępniać te zbiory, zidentyfikowane zbiory skradzione z państwa polskiego w Polsce, w jaki sposób moglibyśmy się tym dziedzictwem również dzielić. Jesteśmy w rozmowach. To są trudne rozmowy, bo dotyczą naszej trudnej historii, ale mamy jakoś takie poczucie, że idą w dobrą stronę. A jak wygląda jeszcze ta mapa? Jakie to kraje i jakie części świata, gdzie nasze dziedzictwo znalazło się? Bo to są często kraje nieoczywiste. To są kraje nieoczywiste. Bardzo dużo obiektów znajdujemy w Stanach Zjednoczonych. Bardzo dużo obiektów znajdujemy w Niemczech, co jest najbardziej oczywistą destynacją, ale udało nam się odzyskać różne obiekty, które były w Japonii, w Australii. Odnaleziona ta moneta, holi, dolar, która jest o ogromnej wartości. Ostatnie obiekty to jest właśnie Biblioteka Uniwersytecka w Wielc, takich bardziej spektakularnych, ale także na przykład jeden z manuskryptów skradzionych z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Odnaleziony we Francji. Odzyskujemy te obiekty i odnajdujemy je na całym świecie, bo one po prostu są sprzedawane, kupowane przez kolejnych właścicieli. Ten proces restytucji, odnajdywanie tej ścieżki dotarcia jest po prostu bardzo trudny. Myślę, że niedługo będziemy mogli opowiedzieć o kolejnych sukcesach, o kolejnych odzyskanych obiektach właśnie z państwa niemieckiego, które są znaczące dla naszego dziedzictwa. Dodam tylko, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odzyskuje też obiekty skradzione i wywiezione z kraju niezgodnie z prawem od 1945 roku do dziś. Prowadzi także rozmowy i czyni starania o powrót dzieł sztuki wywiezionych z Polski na przestrzeni dziejów, na przykład w XVII wieku. Środowy poranek dwójki, 25 minut po ósmej. Trwają ostatnie prace nad nową filmową adaptacją lalki Bolesława Prusa. W historii o miłości bogatego warszawskiego kupca Stanisława Wokulskiego do zubożałej arystokratki Izabeli Łęckiej podjął się Maciej Kawalski, a w tym niezwykłym wyzwaniu wspiera go plejada gwiazd polskiego kina. Wczoraj w Warszawie odbyło się spotkanie, z twórcami tej nowej ekranizacji Lalki był tam również nasz reporter Witold Banach. Lalka, powieść uwielbiana przez kolejne pokolenia Polaków i ten fakt dla Macieja Kawalskiego był powodem niezwykłego poczucia odpowiedzialności, jak po latach ponownie przełożyć tekst Bolesława Prusa, na język filmowy. Nie chcieliśmy zrobić jakiejś trawestacji, nie oddać ducha powieści, tylko jakoś się wykorzystać, więc to poczucie dużej odpowiedzialności bardzo nas niosło przez cały ten proces. Reżyser dodaje, że choć zrobił film osadzony w przeszłości, to opowiada on o zawsze aktualnych sprawach. Do czego wszyscy zmierzamy w życiu? Za co chcielibyśmy poświęcić życie? Gdzie jest moment, kiedy ból staje się tak duży, że chce się zakończyć własne życie, bo to serce jest tak strasznie pęknięte? I, i jak je potem posklejać? Jak potem znaleźć znowu sens życia? No to są pytania, które zadajemy sobie od czasów prehistorycznych i będziemy je sobie zadawali tak długo, dopóki ludzkość będzie na tej planecie. Więc to nam dawało takie poczucie, że robimy film współczesny i ponadczasowy. Że nie próbujemy odtworzyć po prostu jako Taka misterna sztuczka. opatrzcie umiemy suszyć kostiumy, opatrzcie umiemy ładnie nakręcić, bo to byłoby puste. Tylko ostatecznie chodziło o to, żeby przenieść nas w jakiś świat i żeby widz mógł się przenieść w jakiś świat i przeżyć jakąś historię, która dotknie ich bardzo mocno. W postać Stanisława Wokulskiego wcielił się Marcin Dorociński. Aktor podkreśla, że grany przez niego bohater to postać tragiczna. To, co mi się najbardziej podobało, jak czytałem znowu tę książkę i słuchałem sobie audiobooka też,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 Premiera filmu odbędzie się 28 września, a w kinach nową lalkę w reżyserii Macieja Kawalskiego będzie mo można oglądać od 30 września. A w poranku przedpremierowo już dziś kolejny album orkiestry symfonicznej w Göteborgu poświęcony twórczości Jana Sibeliusa, który oficjalnie ukaże się za dwa dni. Dyrektor artystyczny zespołu Santu Matias Rauwali Przedstawiał w poprzednich programach orkiestry symfonii i poematy symfoniczne kompozytora. Tym razem głównym dziełem jest jego słynny koncert skrzypcowy. Solistką jest młoda szwedzka skrzypaczka Ava Bachari. W tym sezonie artystka, rezydentka Göteborg Symphony. To był fragment pierwszej części koncertu skrzypcowego Demol Jana Sibeliusa przedpremierowo w poranku z płyty, która ukaże się pojutrze. Na skrzypcach grała Awa Bachari, a towarzyszyła jej orkiestra symfoniczna w Göteborgu pod dyrekcją Santu Matiasa Rauvaliego. Minęła 8:37. Gość poranka 2 w studiu Polskiego Radia w Krakowie jest już Patrycja Wanat, dziennikarka i rzeczniczka prasowa XIX Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard Off Camera, który rozpoczyna się w piątek. Dzień dobry. Dzień dobry. Kiedy patrzysz na tegoroczny program, to przy takim pierwszym spojrzeniu, co, co byś powiedział, że jest jego osią? Czy, czy da się wskazać właściwie jakiś taki wspólny temat, albo napięcie, które spaja ca całość? Tak, myślę, że, że tak. Teraz jak to mówiłeś, to od razu w głowie wyświetlił mi się na czerwono napis niepokorność, <śmiech> jakaś forma buntu, ta, ta niezależność, która jest wpisana w początki Mastercard ow kamera. ona mam wrażenie, że ciągle jest mocno widoczna w tych filmach, które prezentujemy również w tym roku, bo to jest taki festiwal, który prezentuje filmy głównie młodych twórców, to są filmy pierwsze albo filmy drugie, więc to jest jeszcze taki moment w twórczości, kiedy reżyserzy, reżyserki, ale też oczywiście scenarzyści i scenarzystki, bo to od ich historii wszystko się rozpoczyna, um, oni jeszcze mają taką odwagę w sobie, żeby opowiadać e, historię w, w taki sposób z pazurem, mhm, powiedziałabym. Taki więc czas buntu. To... Tak, tak. I to, ja, ja bardzo się z tego cieszę, bo coraz częściej w kinie widzę jakąś jakąś taką chęć um, u, u, ugładzania tych historii, wycinania tych wszystkich takich drażliwych momentów, gdzieś polerowania kątów ostrych, tak żeby te, te filmy były no, takie dostępne do jak najszerszej widowni. Więc bardzo się cieszę, że ta niepokorność, ta, ta odwaga, to zaskoczenie ciągle może nas w krakowskich kinach podczas no, Mastercard of kamera tutaj czekać, dopaść gdzieś mm -hmm. w tej ciemnej sali kina. Off kamera zawsze był blisko kina autorskiego. Czy dziś to pojęcie jeszcze coś znaczy? Czy, czy raczej się rozmywa i wymaga nowego zdefiniowania? Oczywiście przede wszystkim mówimy o o kinie niezależnym. Myślę, że, że, że tak, i bardzo ciekawe jest to, że dostajemy filmy i to też z jednej strony mówię o Mastercard of Camera, ale też jak patrzę na inne festiwale filmowe, również te wielkie, międzynarodowe, coraz częściej te festiwale otwierają się na różne rynki kinematograficzne. Mam wrażenie, że, że, że często już coraz mniej mamy filmów z Hollywood, ze Stanów Zjednoczonych, a dużo dostajemy takich, takich filmów z różnych części kraju, świata, i możemy podróżować razem z tymi filmami, bo jeśli patrzę na ten konkurs głów wytyczanie drogi w, w Krakowie, no to mamy historię, dużo bardzo historii europejskich, belgijskich, holenderskich, chociaż też tworzonych często przez m, m, też potomków, imigrantów, czy, czy ludzi, którzy z, z Europy, ich rodziny nie pochodzą z, z Europy, ale to też historie z Egiptu, z Kataru, z, m, z Chorwacji, z Serbii. No ten naprawdę przegląd jest bardzo, bardzo duży i wspaniałe jest to, że te historie są różne, a z jednej strony z jednej strony, a z drugiej strony też takie bardzo podobne. Znaczy widzimy, że te ludzkie namiętności, ludzkie emocje, ludzkie problemy, aspiracje, one wcale tak bardzo nie różnią się, nie wiem, w Polsce i w Arabii Saudyjskiej, mhm. albo w Egipcie, więc to jest, to jest bardzo interesujące, chociaż oczywiście też jest sekcja nieodłączna amerykańskich filmów niezależnych na w kamerze. To jest taki Klej, który sklejał od początku Stany Zjednoczone i Kraków. I, i tam też również są bardzo ciekawe mhm. produkcje. I też, mm, jeśli mogę jeszcze jedno zdanie o tych amerykańskich tak, produkcjach Tak, właśnie powiedzieć. Chciałem, chciałem dopytać, tak. bo właśnie jak, jak wygląda współczesne kino y, niezależne w Ameryce w tej chwili? A no właśnie, bo ja się pamiętam, jak kilkanaście lat temu, jako no, dziennikarka filmowa zżynałam się na to, że e, te wszystkie amerykańskie e, filmy niezależne to są takie, pewnie też to doskonale znasz, takie historie, nowojorskie e, historie, e, jakieś takie neurotyczne, związkowe, jakieś e, wszystkie troszkę pisane pod jeden wzór. E, tutaj już widzę, że to tak nie wygląda, bo coraz częściej ci twórcy... E, patrzą na amerykańską prowincję Często wracają do swoich e, takich e, m, stron rodzinnych, e, że tak się wyrażę, bo, ta, bo taką sytuację mamy i w filmie Rachunek za dorosłość i e, w Odnowie. E, więc coraz częściej ci twórcy gdzieś wyjeżdżają poza Hollywood, czy poza ten Nowy Jork, który jest taką kolebką tego kina amerykańskiego niezależnego i przynoszą nam historie właśnie bardziej nieoczywiste. I to mnie bardzo cieszy, bo, bo, bo już bałam się, że amerykańskie kino niezależne zakopie się właśnie w tych nowojorskich ulicach, chociaż oczywiście wszyscy je kochamy, ale, mhm. ale, że no, się ale też chcielibyśmy w dostać czegoś więcej. Tak, mhm. tak. E, tak. Powiedziałaś o konkursie Głównym Wytyczanie drogi, a jak wygląda w tym roku konkurs Polski? Czy tam widać nową falę, nową zmianę, zmianę pokoleniową, czy jakieś przesunięcie? tematów, którymi interesują się polscy twórcy niezależni? Myślę, że tak, oczywiście ten rynek jest dużo mniejszy, gdy go porównujemy. Te filmy, które zobaczymy w konkursie polskich filmów fabularnych, to pewnie są filmy w większości, który, o których państwo już trochę słyszeliście przy okazji festiwalu w Gdyni, czy przy okazji Orłów. Ale tak jak powiedziałeś o, o tej zmianie, to ja widzę taką zmianę w polskim kinie od, od, od chciałabym powiedzieć, kilku lat, ale no, na pewno od zeszłego roku. Widzę to młode pokolenie, które też coraz głośniej mówi swoim własnym głosem. Mam tu na myśli chociażby oczywiście film Emi Buchwald Nie ma duchu w mieszkaniu na dobrej, doskonały film i ten film akurat dostał się nawet do konkursu międzynarodowego, do konkursu Wytyczanie mhm. Drogi. Ale jeśli chodzi o ten konkurs polski, to jest tam oczywiście doskonały brat Macieja Sobieszczańskiego, jest dobry chłopiec Jana Komasy, jest również LARP, Miłość, Trolle i inne questy Gordiana To chyba tutaj Kondzieli. najbardziej widać tą zmianę pokoleniową. tak. Otóż to, no są oczywiście ministranci e, Piotra Domalewskiego, są Trzy Miłości, Wielka Warszawska i tak dalej, i tak dalej, więc to wszystko są bardzo dobre filmy. No jest Zima pod znakiem Wrony, Kasi Adamik, ale to, co myślę w tym roku bardzo charakteryzuje ten konkurs e, polski, to jest ta różnorodność. E, o niej też od, od, od już kilku lat mówimy w polskim kinie i to jest coś, co bardzo mnie cieszy, czyli wyrwaliśmy się z tego, z tych dramatów polskich, które, w których my jesteśmy świetni i potrafimy to super robić, ale jednak gdzieś rozkładamy skrzydła, spoglądamy na inne gatunki filmowe, nie boimy się też coraz częściej kina gatunkowego, nawet jeśli to różnie wygląda, to, to jednak ta odwaga, ta odwaga mnie bardzo cieszy, bo czasami możemy dostać właśnie takie zaskakujące filmy, jak, jak ten film Emi Buchwald, debiut fabularny, nie ma duchów w mieszkaniu na dobre i, i i, i, I wtedy widać właśnie to, w jaki sposób ci młodzi opowiadają, opowiadają o sobie, o swoim świecie, opowiadają w taki nieoczywisty sposób, gdzie jest trochę dramatu, trochę e, radości. E, no tak trywialnie to, to, to, to brzmi być może, jak teraz o tym mówię, no, ale to jest jednak, to nie jest takie proste, żeby opowiadać w sposób e, szczery i... E, Szczery i emocjonujący, emocjonalny, który poruszy widzów. Kiedy tak patrzysz na te dwa konkursy, główny i konkurs polski, to czy ten program bardziej opisuje rzeczywistość, czy próbuje ją komentować, czy, czy raczej to jest taka sztuka ucieczki? Myślę, że um, próbuję ją właśnie komentować i to, to jest bardzo celne pytanie, bo um, faktycznie um, w, w kino, oczywiście, że kino jest jakąś formą eskapizmu zawsze, mhm. e, czasami jednak um, próbuje nas w jakiś sposób skonfrontować z rzeczywistością i tę rzeczywistość tłumaczyć i też y, obserwuję taki trend w kinie od kilku lat, że kino zmierza w tym kierunku i nawet patrząc y, poza te konkursy krakowskie, ale też na inne sekcje, no w tym, y, w tym roku mamy takie sekcje jak polityczne fikcje, które y, która, to sekcja złożona jest z filmów politycznych, y, ale też takich bardzo nieoczywistych, bo czym jest kino polityczne, to byśmy mogli mhm. rozpocząć też dyskusję na kolejną godzinę, nie mamy na Czasu, Ale że są takie filmy, które w jaki sposób dotykają um, spraw politycznych i społecznych, to też jest, um, to też jest ciekawe, że długo um, kina politycznego nie było, a teraz te filmy zaczynają się um, pojawiać. Tak samo jak sekcja nastoletnie dramaty, która um, komentuje um, trudne sprawy dorastania i też przygląda się, w jaki sposób te problemy związane z dorastaniem wyglądają w różnych częściach świata. I znów widzimy, jak my wszyscy jesteśmy bardzo jednak podobni w tych swoich rozterkach, jak ta te, geopolityka dosięgła naszych emocji i naszego dorastania, co oczywiście jest związane też z rozwojem internetu, social mediów i tak dalej. I tak dalej, ale no właśnie te filmy mocno konfrontują nas z rzeczywistością, podobnie jak sekcja w pewnym wieku, to jest Kolej taka sekcja, gdzie zebraliśmy filmy związane czy opisujące życie kobiet właśnie w pewnym wieku, kobiet, które są już dojrzałe, które często no, przeprowadzają mocną rewolucję w swoim życiu i to też nie jest taka sekcja, która ucieka właśnie od, od rzeczywistości, od komentowania jej, od próby jakiej, jakiejś tłumaczenia tej rzeczywistości. To są, to są takie filmy blisko ziemi, aczkolwiek bardzo często opowiedziane z dużą dozą humoru, to, to, to nie są dramaty, to nie są takie filmy, które nas tylko będą konfrontowały ze wszystkimi problemami świata, bo wiemy, że ich jest bardzo dużo. To są filmy, które być może wleją trochę otuchy w nasze, w nasze życie i pokażą nam, że nie jesteśmy sami w tych, w tych zawirowaniach mhm. dzisiejszego współczesnego A świata. Aby wspomniałaś o social mediach i, i, i o tych wszystkich by też nowinkach technicznych, czy masz wrażenie, że zmienia się tempo opowiadania w kinie niezależnym? Czy, czy twórcy przyspieszają, skracają, czy wręcz przeciwnie, pozwalają sobie na, na taką większą kontemplację i na większy luz? Widzisz, to jest bardzo różnie. To jest bardzo różnie, bo to, to bardzo zależy od, od konkretnego filmu, aczkolwiek na pewno, na pewno pozwalają sobie na wolniejsze tempo i większą kontemplację niż w tym kinie mainstreamowym. Nie chcę jakoś bardzo rozróżniać jednego właśnie tego, bo kino niezależne nie musi jednocześnie oznaczać, że będzie niszowe, prawda? To tak, może być tak. świetny film, który ściągnie mnóstwo widzów do, do kin, ale mm, oczywiście jest tak, że z rozwojem platform internetowych i no, z faktem, że też platformy internetowe wykładają coraz więcej pieniędzy na produkcję filmową, to one też narzucają swoje warunki i widzimy to już w jaki sposób zmienia się tempo tych opowieści, te wszystkie żarty o tworzeniu filmów, które możemy oglądać pod prysznicem albo oczywiście na telefonach komórkowych, no to już nie są żarty. Mhm. I widzimy, że te scenariusze, zwłaszcza filmów, które trafiają tylko na platformę, Platformy internetowe są tworzone tylko i wyłącznie po to, żeby trafić na platformy internetowe, to bardzo często są scenariusze, które nie wymagają od nas zbyt wielkiego skupienia, które są pisane w taki sposób, że możemy wyłączyć się na chwilę, nie wiem, posprawdzać. Co wydarzyło się w social mediach, wrócić do oglądania filmu i, i nic wielkiego z tej fabuły nie, nie, nie, nie stracimy. To jest, no to jest straszne. To jest, ja to trochę porównuje do żywności, ponieważ poza filmy, moją drugą wielką pasją jest żywność, jedzenie i produkcja żywności. I to jest trochę tak właśnie, to wszystko się bardzo ze sobą łączy. Co wybieramy? Czy wybieramy fast food, który chcemy skonsumować szybko i ma nam tylko dostarczyć, kalorii, Czy chcemy jednak delektować się jakąś wspaniałą um, ucztą, która będzie y, pieścić nasze zmysły y, i wprowadzi nas w jakiś inny y, stan, przeniesie nas w jakieś, w jakieś inne miejsce, więc y, no to jest... Nasz wybór, prawda, co, co, co wybieramy, mhm. to jest, to sami sobie chyba musimy na to odpowiedzieć. Sami odpowiedzieć, wybrać poszczególne propozycje festiwalu, 19 Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego MasterCard of Kamera, który rozpocznie się w najbliższy piątek w Krakowie, a opowiadała o nim Patrycja Wanat, dziennikarka i rzeczniczka prasowa festiwalu. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Zapraszam bardzo gorąco. Na razie świeci słońce, więc miejmy nadzieję, że, że tak zostanie na całe 10 dni do 3 maja. Trzymamy kciuki, trzymamy kciuki za pogodę, ale nawet jak pogody nie będzie, no to przecież też można w sali kinowej tak. spędzić czas. Raz jeszcze ci dziękuję za... 6 minut dziewiąta, pora na rozstrzygnięcia w sprawie naszej płyty tygodnia. Dzieła kameralne Henryka Wieniewskiego w nagraniu Mikołaja Zgółki i Piotra Pawlaka. Ten krążek otrzymuje dziś od nas pani Agata Suwałk. A nagrodę dodatkową słuchowisko na Sopran, dwoje aktorów Orkiestrę Kameralną i Elektronikę Tadeusza Wieleckiego wysyłamy do pana Grzegorza Gorza z Cieszyna. Gratuluję. Kolejna szansa na płytę tygodnia już jutro. Tymczasem środowy poranek dobiega końca. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas od szóstej. Katarzyna Fitz Williams i Marcin Pesta. Mówimy do usłyszenia. A na finał poranka Magdalena Łoś, która przygotowała muzykę, proponuje opracowanie słynnego kubańskiego hitu Chan, chan" którego to słyszymy w tle w wykonaniu zespołu Sarabanda.